Reszta przeminie jak znoszone ubranie. 20 lat minęło jak jeden dzień. Nie masz co wspominać. Lepiej swe życie zmień póki czas. Czas nie czeka na nas, więc zaśpiewaj jeszcze raz, że mamy po 20 lat przed sobą cały świat, przed sobą całe życia szmat, więc jestem raz. Z każdego poranka i wieczoru dawno już dokonałem wyboru i jestem dyspozytorem własnych torów. Spełniam się w muzyce hardkoru i wiem, że. W Wspomnienie nigdy nie zginie, tak jak wspomnienie po pierwszej dziewczynie, jak czasy podstawówki, zbite butelki, ubite lówki, starte zelówki w podróży, polowanie na chwilę się nie duży, się nie nuży, aj. aj, aj.